Firma BASF rozdaje już nie pierwszy rok taką bardzo ciekawą mieszankę, mieszankę ziółek dla pszczół. I ta pszczela łąka no, trafia w ręce setek tysięcy, a może dziesiątek tysięcy rolników, a ja się cały czas zastanawiam, jaka jest reakcja tych rolników. No bo jednak jeśli ktoś intensywnie chce coś produkować, no to z reguły nie ma ani czasu, ani miejsca, żeby zajmować się właśnie takimi ekologicznymi upiększeniami. Jakie są Pani doświadczenia? Jak rolnicy reagują? na ten woreczek nasion. Reakcje rolników są bardzo dobre. Rolnicy teraz to wykształceni ludzie mający świadomość tego, że jeżeli nie zadbają o bioróżnorodność, o tą sieć połączeń, której również jesteśmy elementem, nie zbiorą plonów. Wiadomo, dzięki tej mieszance możemy chronić pszczoły, a także inne owady pożyteczne, które są niezbędne aby osiągać wysokie plony. No tak, ale nikt nie obsieje przecież sobie 15 hektarów ani nawet jednego hektara tylko i wyłącznie pszczelą łąką. Oczywiście nie. My polecamy, by e, mieszanki takie wysiewać na nieużytkach, na miedzach. Rolnik nie musi tracić pola, wystarczy kilka metrów i to działa już, wywiera pozytywny wpływ na owady e, pożyteczne, e, zapylacze. No właśnie, a ten wpływ, to jakie konkretnie tutaj są rośliny, które działają, tak? Jest to mieszanka, która została opracowana przez dwa uniwersytety w Polsce. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu oraz Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu przez najlepszych w Polsce specjalistów zajmujących się właśnie entomofauną, owadami. I rośliny takie jak facelia, malwa, nagietek, nostrzyk mają wspaniały wpływ właśnie na te rośliny, tworząc ten zielony most i dzięki temu, że kwitną od kwietnia do końca września stanowią bardzo cenne źródło pokarmu właśnie dla tych pożytecznych owadów. Prowadzimy od trzech lat badania właśnie w naszych centrach kompetencji i mamy wyniki świadczące o tym, że Właśnie obecność tej mieszanki wpłynęła na wzrost tej, tych obadów pożytecznych. A to z tą drogą jest takie troszkę paradoksalne, że firma chemiczna, gigant chemiczny, który przecież oprócz chemii rolniczej produkuje też masę innych produktów, no, typowo związany z chemią, przetwórstwem plastiku i tak dalej, że taka firma bierze się za coś, co jest kojarzone z taką bardzo tradycyjną ekologią z pszczołami, z pszczelarzami. Czy to nie jest taki troszeczkę paradoks? My chcemy pokazać, że bioróżnorodność i nowoczesne rolnictwo może iść w parze. Mówi się, że nie bierzemy ziemi od naszych dziadków, lecz pożyczamy ją od naszych dzieci, bierzemy ją w dzierżawę i chcemy pokazać rolnikom, zresztą rolnicy świetnie to rozumieją, że musimy o to dbać, by ta bioróżnorodność cały czas istniała, dzięki temu będą osiągać większe plony i zyski. Nie możemy dopuścić do sytuacji, gdy setki hektarów będą obsiane tylko kukurydzą, gdyż po kolei będą ginąć te nasze organizmy pożyteczne, gdy ginie jeden organizm, pociąga on za sobą następne, te, które zapylał, te, które się nim żywiły. Pamiętajmy, że właśnie elementem tej sieci jest również człowiek. No też trzeba pamiętać, że jeśli będzie to rzeczywiście tak jak w Stanach Zjednoczonych, gdzie są monokultury po setki kilometrów kukurydzy, to potem nagle się okaże, że nie da się uprawiać rzepaku albo nie da się uprawiać owoców, bo nie będzie komu ich zapylić, bo zapylacze dawno już wyzdychały z głodu. Właśnie my w tym momencie w Polsce nie mamy kryzysu, więc chcemy się przygotować na taką sytuację i jak wiadomo, lepiej zawsze zapobiegać niż leczyć.